Witam was wszystkich. Chcę wam... Mam na Beata. Część osób nie pamięta, to jest wczoraj. Chciałam wam zaproponować parę takich refleksji tak w ramach psychologii. Są pewne poruszone problemy, które w jakiś sposób też są spójne z tym, co było w czytaniu w pierwszy dzień naszych rekolekcji. I w związku z tym ten ten y, tytuł tego spotkania, on jest taki trochę przydługi, przeczytam. On właśnie wiąże te dwa wątki, to znaczy jakąś taką myśl psychologiczną, która może pozwoli Wam y, pewne rzeczy zobaczyć, a w związku z tym wygodniej się poruszać na przykład w małżeństwach czy w ogóle w szerszej rodzinie. Y, wiąże to z, właśnie z tym czytaniem z piątku. I tutaj nie ma rzutnika, ale myślę sobie, że to jest tak krótkie czytanie, że to się zakoduje Wam i będzie cały czas jako kontekst do tego, co później będę mówiła jakoś do, do odzyskania w pamięci, bo to jest krótka, krótkie czytanie. Przypominam, było takie z Łukasza, szósty rozdział 39 do 42, także króciutki tekst, ale bardzo taki właśnie pełny treści, prawda? I może już nie przedłużając, próbuję Wam to przypomnieć. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazdą w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić temu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. O, głódniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. To jest to czytanie, ono jest bardzo znane pewnie każdemu z Was, ale pozwoliłam sobie przypomnieć, żeby wciąż na świeżo było w pamięci w kontekście tego, co będę mówiła na temat no właśnie na jaki temat, bo miałam przeczytać temat, a nie przeczytałam, tak? <gry> um, więc temat jest taki. Perspektywy widzenia winy i kary w kontekście psychologicznej teorii atrybucji, a Ewangelia Świętego Łukasza. Taki jest temat. To znaczy właśnie chodzi o to, żeby zorientować się po raz kolejny zresztą, że przecież jest tak, że właściwie wszystkie treści, które są dla człowieka ważne, są w Piśmie Świętym. W niektórych naukach właśnie szczegółowych, takie jak psychologia są też rozważane, ale tak naprawdę to źródło jest w jednej właściwie książce, która zawiera całą prawdę. Faktycznie to tak jest, ona jest cała, są tam wszystkie treści. Natomiast oczywiście w ramach psychologii społecznej prowadzone są pewne badania, które właśnie dotyczą tej drzazgi i tej belki. W jaki sposób to wygląda, zaraz powiem. Natomiast na początku chcę Wam powiedzieć taką rzecz. Ludzie, gdy mówią o jakiś temat, to nie mówią tak jak Chrystus, bo nie znają całej prawdy, więc mówią o schematach przeważnie. I w psychologii społecznej istnieją takie dwie teorie, które dotyczą schematów. Ogólnie można powiedzieć tak, nie, ja muszę jednak wstać, bo nie widzę waszych twarzy. To znaczy, jest tak, że na przykład, nawet możemy to sprawdzić w tym momencie i może tak najlepiej się nam będzie zapamiętywało. Przecież przyjechaliśmy tutaj, nie wszyscy znaliśmy się od razu. Gdzieś mijaliśmy się na korytarzu, czy, czy powiedzmy tutaj w tej kaplicy, gdzieś na siebie wpadaliśmy i każdy z nas prawdopodobnie ma jakieś zdanie na temat każdej z osób, która tu jest. Jakieś, jakieś takie y, pojęcie na temat tego, kim jest ta osoba, jaką mam relację do niej, czy, czy to jest y, sympatyczna dla mnie osoba, czy y, y, antypatyczna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie stosujemy schematy jako ludzie. Jakie? One się nazywają y, ukrytymi teoriami osobowości. Polega to na tym, że jeżeli już jestem w pierwszym kontakcie z sobą, i zauważam na przykład, że masz duże oczy, tak? to na podstawie tej jednej informacji mam tendencję, nawet jeżeli jestem psychologiem, do tego, żeby tą jedną informację uzupełniać o cały zbiór informacji dodatkowych, zakładając, że ta łączy się pewnie z innymi. Czyli. Są w takim ogólnym rozumieniu takie na przykład w, w potocznej takiej, takiej wiedzy przekazywane myśli, że jeżeli ktoś ma duże oczy, to pewnie jest szczery. Dlatego sobie tak pomalowałam, że mam większe prowadzić. Tak, eyeliner, Chanel. Ale powiem tak, zupełnie w poważnie. Naprawdę tak jest. Podobnie, jeżeli że, przyjmuje się, że jeżeli ktoś jest um, uczciwy, czyli nie kradnie, to prawdopodobnie jest hojny. Tak nie jest. Ludzie, którzy mają duże i małe oczy, w grupach tych osób znajdują się i ci, którzy są dobrzy, i ci, którzy są źli. Ale to takie uproszczenie, tak samo osoby, które są uczciwe, niekoniecznie są hojne i rozdają. Ale my w ten sposób funkcjonujemy jako ludzie, popełniając błędy. Ale to, co mówię teraz, to właśnie dotyczy tego, żeby sobie poradzić z taką sytuacją. Nagle przyjeżdżam na i poznaję kolejne osoby, i z tych osób kilkanaście zupełnie nowych. Żeby poradzić sobie z tą sytuacją, muszę wiedzieć, jaki mam mieć do nich stosunek. Tak? To, to działa na poziomie mi świadomości I, i właśnie wyłapuję jedną cechę. Aha, i prawdopodobnie w takim razie ta osoba ma inne. Zastanówcie się, chwilę, czy przypadkiem w ten sposób też. Właśnie w tym czasie krótkim, tych pięciu, znaczy od piątku do, do, do niedzieli, tych trzech dni, tak? Nie próbowaliście sobie tworzyć takich wyobrażeń, kim jest ta osoba. Najłatwiej pewnie patrząc na Beata, ja jestem Beata, prawda, bo w tej chwili patrzycie na mnie. Czy nie było tak, szczególnie osoby, które pierwszy raz mnie widzą? że, aha, to taka właśnie tak, wymalowała, kurczę, włosy, już ma odrosty, kto jest... <głosy> <głosy> tak, to jest tak? kto nie jest malowany prawda? To znaczy, właśnie o to chodzi, czy złapaliście to, tą pierwszą cechę i na podstawie tego nadbudowaliście całą resztę? Zastanówcie się. Jeśli ja się zdarzyłam. <głosy> to, to nie musi nie dotyczyć, tylko każdej osoby, to znaczy po prostu, yy, Proszę Was o takie krótkie, będę prosiła Was o takie krótkie refleksje po to, żeby to było takim Waszym doświadczeniem też osobistym, żebyście faktycznie wychodząc stąd wiedzieli więcej o tym, jak funkcjonują ludzie, a w związku z tym ustrzegali się pewnych błędów, prawda? Więc dajcie sobie jeszcze chwilkę czasu, czy faktycznie z tych osób, które są tutaj dzisiaj z nami wykonaliście coś takiego? Nie mówcie informacji zwrotnej, tylko po prostu, żeby się temu przyjrzeć przez moment. Teraz tak. To są ukryte teorie osobowości, które polegają na tym, że dobudowujemy zbiórce, tak? O tym mówią psychologowie społeczni. Mówią też jeszcze o innych rzeczach, na przykład, że też coś y, musimy sobie y, ułatwić, żeby żyć szybciej i bardziej tak y, efektywnie, tak? Y, jeżeli chodzi o szukanie przyczyn pewnych zachowań. I tutaj mówimy już właśnie o tych teoriach atrybucji, które są właśnie w tytule tego naszego spotkania. tak? Czyli wina i kara w kontekście teorii psychologicznej atrybucji. Tak? Co to są atrybucje i co to, co to jest za teoria tak naprawdę? To jest ta, która jest po prostu ściągnięta z pisma świętego, z tego fragmentu, który Wam przeczytałam przed chwilą. Ale jak to wygląda w podręcznikach akademickich? No w ten sposób, że tak. Przyjmuje się w psychologii społecznej, że możemy czynić atrybucje, czyli mówiąc po polsku tak naprawdę i nie komplikując tego specjalnie, tylko y, ułatwiając, y, y, mówimy o różnych przyczynach ludzkich zachowań, czyli mogą być atrybucje zewnętrzne bądź wewnętrzne, czyli stosujemy y, y, wytłumaczenia zachowania człowieka poprzez to, co jest z zewnątrz, czyli przez okoliczności, i to, co jest wewnątrz, czyli przez dyspozycję człowieka, czyli jego po prostu y, charakterystykę. Cechy, osobowości temperamentalne, skłonności postawy grzechu, to wszystko, tak? I teraz tak. Inne, y, inne atrybucje stosujemy często dla siebie. Y, często właśnie inne atrybucje stosujemy do siebie, dla siebie, inne dla innych ludzi. I teraz też to sprawdzimy obrazy na przykładach. To znaczy. Mówiliśmy dużo, to znaczy ja nie była tego świadkiem wszystkich tych spotkań, ale było dużo o, um, mówione o seksualności w małżeństwie, o, y, o czystości i o grzechach, prawda? Teraz skoro, żeby to już była taka całość, to właśnie niech to będzie ten przykład. Załóżmy, że małżonkowie się zdradzają. W różny sposób, albo fizycznie, albo mentalnie, albo emocjonalnie też tak może być. Niekoniecznie trzeba od razu udać ciało, żeby zdradzić współmałżonka. I teraz tak, załóżmy, jest mąż i żona. Żona zdradza męża i wtedy jakie stosuje atrybucje? Powiedziałby psycholog, psycholog powiedziałby tak. Prawdopodobnie stosując atrybucje dla siebie zastosuje atrybucje zewnętrzne. No zdradziłam tego drania, ponieważ po prostu jest dla mnie niedobre. Spotkałam faceta, który naprawdę się nade mną pochylił. A w związku z tym oddałam swoje ciało, tak? albo przynajmniej czas i zaangażowałam się emocjonalnie w tą relację. Tak? Natomiast yy, widząc o tym, że zdradził ją mąż, powie: no, to jest taki bydlak, prawda? Po prostu zdradził mnie. Co to jest za osoba, prawda? W ogóle bez, bez moralności, jakby, ale zupełnie niewrażliwa, bez empatii. Yy, kłamca, bo co innego lub przyrzeka, a co innego jest. Yy, na, tym, na tym przykładzie widać wyraźnie, że tutaj są dwa rodzaje atrybucji kobieta konkretnie w tym przy, m, przykładzie stosuje atrybucję zewnętrzną dla siebie, <trym> czyli usprawiedliwia swoje zachowanie poprzez czynniki zewnętrzne, a zachowanie swojego męża ja po prostu y, y, stosuje tę atrybucję wewnętrzną, czyli przyczyną jego zachowania jest to, że to on jest zły. Ogromne różnice są też w stosowaniu tych atrybucji w sytuacji sukcesu bądź porażki. Na przykład. I to może taki już mniej drastyczny przykład podam. Proszę odpocząć. Z takiej sytuacji, nawet akademickiej, prawda? Wchodzi dwóch studentów na egzamin, student A i B. Pod drzwiami stoi ten set. Tak? Wchodzą dwaj studenci. O, oboje dostali piątkę. Czyli to jest sukces, tak? Wychodzą. I ten co stoi za drzwiami się pyta tego A. Słuchaj. No i co? No dostałem piątkę. O, no to fajnie, fajnie. No tak, no bo wiesz, no w sumie jestem mądry, no, wiesz, inteligentny jest. mam to w rodzinie, prawda? W genach mam no, prze, przekazane, Poza tym. W tak. prawie tak się nie uczyłem, ale po prostu no, jestem tak, no taki właśnie mądry i inteligentny dostałem piątkę. No a ten drugi też, co dostał? No ten drugi też dostał piątkę, no ale wiesz, mu się udało, to w ogóle wiesz, znaczy jak ona się ubrała, prawda? Taką ma spódnicę, że wiadomo, że musiała dostać piątkę, prawda? Yy, ubrała liniówę i w ogóle miała takie pytania, że, że, że to głupi by odpowiedział. To znaczy i znowu właśnie jest taka sytuacja, słuchajcie, że w sytuacji sukcesu mamy skłonność tak z badań psychologicznych wynika, bo to oczywiście ja wam daj, yy, przekazuję relacje z badań psychologicznych, tak? To nie są jakieś takie teorie, tylko wymyślone, takie spekulatywne jakieś treści, tak jak w filozofii, tylko to faktycznie jest nauka, no, gdzie są sprawdzane pewne rzeczy, tak? Tutaj, nie? Więc po prostu z tych badań wynika, że w, w sytuacji sukcesu mamy tendencję do tego, żeby osobie m, siebie oznaczać właśnie atrybucją wewnętrzną, a drugą osobę zewnętrzną, czyli po prostu y, się ten sukces, pokazując, że to właściwie w y, jest, tak? Natomiast y, jeżeli chodzi o y, porażkę, to jest zupełnie odwrotnie. Ci dwaj studenci znowu wchodzą tak do środka, tak? Dostali dwójkę. No i ta osoba co się pyta, a słuchaj, no i co? No dwuje dostałem. No to kiszka, tak? No, no, no ale słuchaj, no ale to po prostu tak tendencyjne miałem pytania, po prostu bez... uwziął się na mnie ten prostu ten, ten co za jakiś dziwny człowiek właśnie. No taki sam by nie odpowiedział przecież, jak ktoś mu zadał takie pytanie, prawda, z nienacka. Czyli oznaczanie z zewnątrz, tak? No ten, ta druga osoba, no też dwuje, no ale wiesz, to jest ten, ten pak przecież, no to wiadomo, że tak dwuje dostała, prawda, ta osoba. Czyli y, mamy taką skłonność... Y, Wynika tak z badań, że w sytuacji porażki robimy to odwrotnie. I teraz tak. Jest to oczywiście pewne przekłamanie, jest to też coś, jest to pewien taki mechanizm, który dla większości osób funkcjonuje, ale wiedząc o tym, możemy coś z tym dalej robić, prawda? Jakoś to analizować i próbować wyjść poza ten schemat. Teraz tak, jeżeli chodzi o zachowania, które w jakiś sposób oceniamy u ludzi, których jakoś już tam mamy określonych według tej, tej teorii osobowości, prawda, czyli tego uzupełniania cech, tak, i wiemy już na przykład i jakoś te, tą osobę mamy określoną, jeżeli chodzi o przyczyny jej zachowań, w sytuacji sukcesu bądź porażki, to teraz kolejna kwestia dotyczy tego, że jeżeli już przyłapiemy kogoś na złym zachowaniu, właśnie na tej zdradzie, to jest wina, problem wtedy winy i karę. I teraz mamy taką jednak skłonność, żeby jednak oceniać ludzi i karać. Nie powinniśmy ludzi oceniać. Oceniać nas może tylko Bóg, nie powinniśmy oceniać innych ludzi, ale to wykonujemy. I yy, oceniamy i wskazujemy winnych. Tylko zwróćcie uwagę na to, jak bardzo Mamy inny repertuar, jeżeli chodzi o karanie dla siebie i dla innych ludzi. Często dla naszych współmałżonków też. Powiedzmy, mąż i żona piją alkohol. No to tak, załóżmy, żona mówi tak, no mój mąż jest alkoholikiem, prawda? No i pije, no bo po prostu dlatego, że no każdy by się napił, prawda? No mamy po prostu przeklepaną sytuację w domu, tak? No, a ten mój mąż alkoholik po prostu zupełnie jest no, beznadziejny. No, jak on może tak pić, prawda? Czasami ludzie w jednym zdaniu mówią zupełnie co innego na temat siebie i drugiej osoby, pomimo że określają to samo zachowanie. I teraz tak, jeżeli jeszcze przechodzimy do kolejnej sprawy, czyli do trwałości tych schematów, to wcale wam taką rzecz ludzie mają te, też taką tendencję, też z tych badań psychologicznych wynikałoby, że jeżeli coś mi nie pasuje do schematu, to ignoruję to. To znaczy po prostu tyle. Jeżeli y, obserwuję jakąś osobę i jej zachowanie, i ona no, w pewnym momencie zachowuje się inaczej niż ja mam określone, już y, ugruntowane zdanie na jej temat, prawda? Kim jest i dlaczego się tak zachowuje? To ignoruje te informacje. A, to zdarzyło się, prawda? Ale w ogóle to ta osoba jest taka i taka i tak się zachowuje. Czyli jesteśmy w jakiś sposób tak. To też właśnie w psychologii społecznej jest określane m, tym takim pierwszym wrażeniem, tak? Jesteśmy na to tak zafiksowani na, tym, na tej pierwszej ocenie, tak się kurczowo trzymamy, że później traktujemy ją jako taką siatkę, przez którą filtrujemy informacje. I powiedzmy nawet powiedzmy ten mąż alkoholik może przyjść któregoś tam dnia jednak z pracy trzeźwy, tak? czy tam w ogóle nie z pracy kosparku, tak? ale żona tego nie zauważy, no bo o, to ciekawe ile wytrzyma, o, dało radę, tak, następnego dnia znów pijany, no właśnie, bo jest alkoholikiem, prawda? To znaczy po prostu to jest to niezauważanie zmian w schemacie. Co powoduje teraz sytuację z tej drugiej strony osoby, która jest tak traktowana, taką, że ona po prostu tak, czuje się karana za winę i czuje się nienagradzana za pozytywne zachowanie. Prawda jest, a w związku z tym, jeżeli pewne zachowania mówią znowu behawioryści, już teraz ci, co zajmują się konkretnie nagrodami i karami, jeżeli jakieś zachowanie pozytywne jest nienagradzane, to ono zanika, taką mamy skłonność, jeżeli emitujemy jakieś zachowania, yy, na przykład ja załóżmy yy, emitowałam jakieś tutaj zachowania, prawda, yy, na przykład yy, jakieś idiotyczne zachowanie i za każdym razem gdybym to yy, emitowała, śmielibyście się ze mnie, prawda, to prawdopodobnie go nie powtórzę. Niezależnie od tego, jak mam wysoką czy niską samoocenę, po prostu mamy taką skłonność, że jeżeli coś jest nienagradzane, a nawet karane, to po prostu to zachowanie staram się wycofywać z tego zachowania. I podobnie, jeżeli jakieś zachowanie przedstawiam i jest nagradzone, no to ono się będzie powtarzało, tak? W związku z tym teraz tak, może sobie jeszcze co mogłabym Wam zaproponować, żebyśmy zastanowili się przez chwilę, przez chwilę nad swoimi małżeństwami. W ten sposób, że tak. Każdy z nas jest w jakiś sposób, ileś czasu z tą osobą drugą, nawet jeżeli to jest separacja, czyli tę osobę zna. Zastanówcie się tak minutę, dwie, Jaka, jakie ta osoba ma wady? Trzy. Pierwsze, które się pojawią. Podstawowe. Nie mówcie żadnych informacji zwrotnych, tylko po prostu sobie to. Teraz. Jakie ma zachowania, które mnie drażnią? Takie trzy charakterystyki. Spróbujcie sobie te najbardziej typowe, te trzy, które się od nam narzucają w tym momencie wyświetlić świadomości. Teraz. I teraz stop. I teraz drugie pytanie i też nie, daj, nie dawajcie żadnych informacji zbrodni, tylko zostawcie to w sercu po prostu. Czy to, co się Wam wyświetliło, jest jakaś hmm. rzecz z tych właśnie, która i Was dotyczy? Czy którą z tych trzech mam? Ja też. Zastanówmy się na tym. Może trzy? Może dwie? Interesujecie, Ym, nie wiem, co, co macie świadomości, tak? ale chcę podpowiedzieć Wam taką rzecz, że przeważnie jest tak, nie wiem, jakie Was w ale przeważnie jest tak, tak wynikało z badań właśnie psychologów społecznych, że nie nienawidzimy czy nie lubimy pewnych charakterystyk u swojego współmałżonka, czy jakieś tam osoby bliskie, prawda? Czy pewnych zachowań. Właśnie tych, które sami posiadamy. I których nie akceptujemy. I u których u siebie nie akceptujemy. I teraz tak. Jeżeli na przykład <tryk> załóżmy, jestem leniwa i mój mąż jest leniwem. Na razie to nie jest świadectwo, tak? Znaczy do połowy, <tryk> tylko bo ja jestem leniwa. <tryk> Ale um, jeżeli jest jeżeli jest tak, że jestem leniwa ja i mój mąż, to przede wszystkim będę go nękała za to, że jest to leniem. I to jest od razu podwójne. To znaczy w pewnym sensie tak, jakbym karała dwie osoby. No i właśnie teraz kolejna rzecz, która już jest najtrudniejsza w tym naszym dzisiejszym spotkaniu dotyczy konsekwencji naszych zachowań po prostu, tak? no bo tak, jeżeli, jeżeli już przechodzę tą niepotrzebną granicę, nie powinnam przechodzić, ale jeżeli już faktycznie stosuję karę, kary mogą być różne, to nie musi być kara taka, że powiedzmy kogoś uderzę w twarz, prawda, albo na przykład coś mu zabiorę. To może być też kara, że po prostu y, zabiorę mu siebie swoją atencję, swoją serdeczność. Ale jeżeli stosuję taką karę za coś, y, to warto by się zastanowić, już to zrobiłam, tak? To warto by się zastanowić, czy to nie jest tak właśnie, jak właśnie w Piśmie Świętym jest napisane. Czy to wtedy nie jest ta sytuacja przypadkiem w naszych na przykład małżeństwach, że Mam jakąś belkę we własnym oku, no a ta druga osoba ma drzazgę, oczywiście, mam I teraz y, mówię tak, no wiesz co, robaczku malutki, wiesz, ja Ci wyjmę tą drzazgę z oka, nie zwracając uwagi na to, że ja ją mam. Dlaczego? Tak jak z tego, z tak, tak jak z, z tej teorii atrybucji, co próbowałam Wam to przedstawić na tych przykładach, wynika. Mam tą skłonność prawdopodobnie dlatego, że ja tą belkę nawet staram się nie zauważyć, dlatego, że, że ja tłumaczę to, że nie widzę, nie tym, że mam belkę wokół, czyli nie, nie znam prawdy, tylko, że coś tutaj z zewnątrz tak, takiego jest, że oto wypadkową tego właśnie mojego zachowania jest właśnie to yy, konkretnie. Natomiast yy, to, że ta osoba mi się nie podoba na tą czaskę, to właśnie dlatego, że ja... Widzę tą winę w niej, w środku, prawda? Czyli tą stosuję tą atrybucję wewnętrzną. I teraz kolejna rzecz. Dlaczego to też jest? To przecież to nie jest to też tak do końca, że jesteśmy zupełnie nieracjonalni. To też nie o to chodzi, tylko zauważcie, że, że mamy inną perspektywę widzenia w ogóle siebie i innych ludzi, chociażby z tego powodu, że mam tu głowę właśnie na szyi tak ustawioną. I tak mogę właśnie Was widzieć, a przecież nie widzę swojej twarzy. Na przykład nie widzę swojej mimiki ani pantomimiki. Mogę sobie wyobrażać, jak, jak wygląda moja twarz, ale ja tego nie widzę. Widzę całą Ciebie na przykład, prawda? Widzę Twoją buzię. Jeżeli zaczęła coś mówić, będę widziała, czy jesteś wspólna, czy nie. Tak samo jak każda z osób tutaj może zobaczyć, czy ja jestem wspólna. Teraz mnie obs obserwuje, czy widzi, coś mówię. I yy, jakoś się też zachowuję, jakoś wyglądam na twarzy. Jakiś mam, y, jakąś mam barwę głosu, albo na przykład łamie mi się głos, albo powiedzmy, y, bo może jestem zruszona, tak? To wszystko jest do zakodowania, bo to jest łatwo. Patrzysz na mnie, prawda? I widzisz po prostu całą osobę i ten, ten cały komunikat, werbalny, niewerbalny widzisz, tak? Ale wtedy zaczął mówić siebie nie widzisz. Ja tak widzę siebie stąd do, do, do podłogi w tym momencie, tak? O, teraz widzę, jeszcze że mam ręce. Niekoniecznie, muszę to, to chodzi też tylko, yy, nawet jeżeli chodzi o fizyczne takie yy, kodowanie, to też mam upośledzone, jeżeli chodzi o siebie. Yy, w związku z tym, yy, to też jest trochę tak, że przez to, że mamy inną perspektywę widzenia siebie i innych ludzi, to jesteśmy tacy właśnie, yy, no nieco ślepi, prawda? Ale tutaj yy, wracając do początku mojego, yy, mojej wypowiedzi tutaj sytuacja jest prawdopodobnie bardziej skomplikowana, czyli taka jak właśnie w Piśmie Świętym, bo tutaj jest cała prawda o tym, co się właśnie z nami dzieje, gdy stosujemy teorie, ukryte teorie osobowości, czy teorii atrybucji, czy gdy próbujemy karać innych, a usprawiedliwiać siebie. To jest wyraźnie powiedziane w tej pierwszej części, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj, Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie, jakiego jego nauczyciel. Oczywiście jeżeli mówimy o prawdzie, to chodzi o tą prawdę y, najważniejszą, prawdę, właściwie jedyną prawdę. I y, właśnie ta sytuacja, która y, tutaj właśnie u tego jest y, przedstawiona, y, dotyczy tego, że y, nauczycielem drugiego człowieka. Mogę wtedy być kiedy poznam prawdę, czyli gdy poznam Chrystusa właśnie. Wtedy dopiero, a nie wtedy, kiedy mam te belki tutaj w oczach prawda? i będę wygrażała się właśnie, że słuchaj, ale ja tutaj widzę, wiesz, masz drzazgę w, oczu, w, w oku prawda? i ty masz i ty, no tutaj właśnie bardzo źle się dzieje, prawda? To znaczy nie można poznać prawdy, będąc zaślepionym przez tą belkę, lub jazz, która właśnie w tym ogół tkwi, nie można jej poznać. Jeżeli osoba jest właśnie zamknięta, zaślepiona na siebie, nie widzi tego, koncentruje się na krytyce innej osoby, często ułomności, które sama posiada, po prostu w tym momencie nie może być, nie powinna być nauczycielem, tak? I chcę powiedzieć Wam, że psychoterapeuci szczególnie Właśnie często, jeżeli piszą książki na temat małżeństwa, to szczeg szczególnie pokazują to, że pacjentów, czyli współmałżonków, najbardziej irytują te, te wady współmałżonków, które sami posiadają. To jest taka relacja pierwsza. Prawie w każdej książce, którą będziecie czytać na, na temat kryzysów małżeńskich, psychologicznych książek, będzie, będzie to wyszczególnione. W związku z tym mogę mieć taką propozycję, oczywiście każdy z Was zrobi, co uważa, prawda, ale można spróbować czasem w jakiejś sytuacji kryzysowej, w której ja sama też jestem, zastosować dla odmiany atrybucje wewnętrzne dla siebie w sytuacji kryzysu, a zewnętrzne dla drugiej osoby. Zmienić to, po prostu, na przykład od dzisiaj. Albo tylko na dzisiaj, na początek. Żyjemy przeżyć, dzisiaj. Żeby przeżyć to tylko dzisiaj. To znaczy, po prostu jest kryzys w naszym małżeństwie. Prawie nie wiem, czy każdy z nas, bo nie dajecie informacji zwrotnych i o nie was nie proszę, ale prawdopodobnie większość z nas stosuje właśnie nawykowo wytłumaczenia dla siebie a, bo coś tam w sytuacji było takiego, że właśnie no, no, musiałam się tak zachować, prawda? Natomiast yy, yy, te atrybucje wewnętrzne dla swoich współmałżonków, bo jest taki i taki i taki, i jego matka też taka i ojciec i w ogóle, co to jest za rodzina, prawda? W ten sposób też to się odbywa często. I właśnie w tym momencie, dobrze, nie na cały dzień, na godzinę. Do mszy, tak. Do mszy. Do mszy. Dzięki atrybucje i zacznijmy teraz, bo żyjemy teraz, w tym momencie przez dwie minuty zastanówcie się nad tym co wkurza mojego małżonka u mnie albo co denerwowało, gdy jeszcze mieliśmy kontakt ze sobą i spróbujmy zastosować sobie atrybucję wewnętrzną, nie tłumaczyć się, że to było z zewnątrz tylko spróbować znaleźć jakąś wewnętrzną. tak na próbę, to jest na razie tylko ćwiczenie, spróbujmy teraz. To jest może trudne, może uciekają wam myśli, ale próbujmy się faktycznie przez najbliższą godzinę, ja, ja zaraz przestanę mówić w ogóle, też. przecież kończę za chwilę ta, tą swoją wypowiedź. Spróbujcie sobie złapać takie trzy momenty, takie trzy rzeczy u siebie, które na pewno drażniły naszych współmarządków i starajcie się zastosować te atrykucje wewnętrzną. Druga, druga strona wygląda w ten sposób, znaczy drugie, druga aktywność. Też przez moment, teraz, od razu, mamy jakieś pretensje do naszych współmałżonków, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, przeważnie, ocenialiśmy ich w ten sposób i karaliśmy, być może nawet za to tłumacząc, że to jest w nich ta wina, bo jest taki, taki, taki, prawda, takie ma cechy, takie właśnie yy, złe yy, postawy. Spróbujmy teraz znaleźć dla nich atrybucje zewnętrzne, spróbujmy znaleźć coś takiego, może też w naszym zachowaniu, co spowodowało, że ta osoba tak się właśnie zachowuje teraz. i też proponowałam Wam yy, też spróbować może. Będzie Wam się chciało, będzie mieć energii na to. Może to nie będzie nawet dzisiaj. Ja sobie żartowałam yy, przecież, że to musi być wciąż i bez przerwy od tego momentu na zawsze. To tak nie jest. Jeżeli zmieniamy coś w sobie, pewne nastawienia, nad czym pracujemy, to nie jest prosta. Przez moment się uda, później znowu się gdzieś rozłożymy, prawda, i upadniemy. Ale od czasu do czasu, gdyby wam się przypominało, spróbujcie dać sobie chwilę czasu i zastosować w sytuacji kryzysowej waszego małżeństwa odwrotnie tłumaczenie tego, dlaczego, y, y, dlaczego właśnie y, nasz współmałżonek jest taki, albo dlaczego ja jestem taka, czy taki y, i tutaj jeżeli myślę o sobie, spróbujmy to znaleźć w sobie i spróbujmy też wspólnorządka znaleźć na zewnątrz, bo to, co nawykowo się robi, i tak się będzie uruchamiać. W związku z tym tak, z treści, które przekazuje nam Pismo Święte, wynika, że też niedorzeczne jest ocenianie prawda, człowieka w sytuacji, gdy samemu się nie jest bez zarzutu, tak? No bo zastanówmy się, jeżeli bylibyśmy bez zarzutu, to faktycznie tak jak w tej przypowieści o tej nierządnicy, no moglibyśmy te kamienie podejmować i rzucać. Chrystus powiedział, jeżeli ktoś jest bez winy, nie rzuci kamieniem. Nikt nie rzucił. Zastanówmy się, czy my mamy prawo rzucać. Bo może mamy te belki w oczach. Bo jeżeli jesteśmy bez yy, zarzutu, to jest inna sytuacja, ale zdaje się tak nie jest. A jeżeli nie jesteśmy, no to niedorzeczne jest ocenianie drugiej osoby. I właściwie nie ma takiej możliwości, aby, aby powiedzieć o sobie, że jestem bez winy, no bo właściwie, jakby z definicji, jesteśmy ludźmi grzesznymi. Czyli tak, grzech jest mój zawsze przede mną. W związku z tym, tą energię, którą mam, lepiej byłoby poświęcić na wyciąganie belek z własnych oczu. Bo inny człowiek prawdopodobnie z pomocą Boga wyciągnie te swoje drzwi Ja z, z pomocą Boga te, te swoje belki, a on te rzaski. I tutaj konkretnie, już może to jest świadectwo, mhm. y, że ja konkretnie, jako osoba, prawda, jakby ata tęcza, tak uświadamiam sobie, że źródłem chcenia we mnie jest na pewno Bóg. Czyli źródłem tego y, chcenia, żeby przejrzeć, mhm. czyli wyciągnąć te moje belki z oczu, jest też Pan Bóg. I dotyczy to, przypuszczam, wszystkich ludzi. jednocześnie możliwe jest dla wszystkich, aby zechcieli właśnie prosić w ten sposób Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. A w momencie, kiedy On zapyta, co chcesz, żebym Ci uczynił, możemy odpowiedzieć Rabuni, abym przejrzał. Amen. Niech się tak stanie. Dziękuję. czy nasze warsztaty dwunastokrokowe to nie jest właśnie krok po kroku wyciąganie belki z oczu? Tak, dlatego tak, no tak. właśnie szczególnie osoby, które są y, y, nowe, y, znaczy są pierwszy raz albo y, sporadycznie się y, pojawiają. Właśnie mówiłabym, bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś. Tak, ten program 12 kroków, ja niejednokrotnie zresztą mówiłam o tym, że y, pomimo że mam taką dość długą praktykę psychoterapeutyczną, prawda? Kilkanaście lat prowadzę prywatny gabinet terapii, pomimo, że, że w teorii też wykładam przecież psychologię kilkanaście lat, to w zasadzie dopiero, mi konkretnie też jako człowiekowi, który ma problem w małżeństwie, pomógł, pomógł Sychar i warsztaty dwunastu kroków. I faktycznie przemieniło to moje życie. I takie ja osoby jak Zygmunt, czy powiedzmy ksiądz Szymon, które właśnie spotyka się też na takich warsztatach, czy na takich spotkaniach w I każdy z Was w sumie tak naprawdę jest takim zwierciadłem, każdy z nas jest dla każdego innego, prawda? W takiej życzliwości, taką możliwością właśnie, że możemy bez obawy, no w takim razie możemy wyciągać, prawda? ale właśnie zawsze to jest ten kierunek, co ksiądz Szymon też mówi, że patrzymy wszyscy właśnie na Chrystusa i wtedy mamy siłę i chcenie wyciągania sobie tych belek przy jego pomocy. Tak, tak to właśnie się odbywa, dlatego że właśnie warsztaty 12 kroków to jest ta formuła, która rozszerza jeszcze y, y, pracę nad sobą, samą świadomość o rozwój duchowy i to jest to jest w ogóle podstawa tego i jedyna możliwość tego, ażeby faktycznie urosnąć jako człowiek. Bo wszystkie inne terapie, które ja też prowadziłam, lata całe przecież, one są jakoś efektywne. Oczywiście wypadnie. I na jakiś czas pomagają. I są ludzie, którzy na przykład nie wierzą w Boga i przychodzą do mnie. Sama kiedyś też była ateistką. I jakieś problemy rozwiązują ale w pewnym momencie jest ściana i żeby ją ominąć albo rozbić potrzebny jest stwórca, który jest najlepszym terapeutą i wtedy da radę. Ja tylko jeszcze jedną rzecz. jest możliwość, że coś takiego, że we współmążonku y, może wyzwalać się agresja dlatego, że patrząc na drugą osobę widzi cechy charakteru y, właśnie niekoniecznie swoje, ale cechy charakteru, którą chciałby mieć, a której nie posiada i że to może wyzwalać agresję, że widząc zachowanie y, kogoś tak naprawdę chciałby taką cechę mieć tak? ale przez to, że jej nie ma to wszystkie Agresję mm -hmm. grą, będzie właśnie w tą osobę puszczał, czy mm -hmm. coś takiego może być? To to jest świetne Dziękuję, pytanie, bo, bo powiem tak, jeżeli mówimy o agresji, ja kiedyś chyba coś na ten temat wspominałam przed jakiejś tam okazji, ale warto zawsze powtórzyć, przecież jest tak, że agresja, człowiek agresywny, to jest człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości. I oczywiście, że tak, bo z definicji, to znaczy yy, osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, które ma w tym momencie potwierdzane, że tak powinien tak mieć, bo przecież nie mam tej cechy, która ma ta druga osoba, pojawia się agresja wtedy. Tak samo jak, ym, to jest zazdrość, ale też świadomość tego, że kurczę, no w takim razie taka jestem beznadziejna, ja no nie mam tej cechy, on ma Nie może pojawić się wtedy agresja, ale chcę powiedzieć, skoro mówimy o agresji, jeszcze o takiej sytuacji, która jest bardziej dramatyczna, a która się zdarza często w małżeństwach, które są w kryzysie, bo tak. Małżeństwo jeżeli jest w kryzysie, to ten kryzys tak y, trwa i przez jakiś czas, y, y, na, przez dłuższy czas nakładają się y, takie różne wydarzenia, które się powtarzają. Na przykład, może być, ta, takim wydarzeniem może być coś takiego, że osoba, która jest uległa, tłumi w sobie złość, bo na przykład a może najlepiej brzmią z świadectwa, prawda, czyli na przykład ja, ja faktycznie w małżeństwie byłam osobą uległą, w ogóle tego nie widziałam oczywiście, zawsze uważałam, że jestem asertywną osobą i faktycznie pewnie jestem nawet, ale nie w małżeństwie, nie byłam w małżeństwie. Byłam osobą uległą i teraz tak, na czym to polegało? Na tym, że tłumaczyłam pewne zachowania swojego męża, ale odczuwałam tą złość i teraz ta tłumiona złość może w efekcie kilkunastu lat przełożyć się albo na depresję, co u mnie się pojawiło, albo właśnie to nie, przestrzegam, na wybuch jakiejś właśnie agresji. No u mnie się to nie pojawiło, tak? Ale zdarza się, słuchajcie, i czasami w telewizji oglądamy takie na przykład relacje. No taki porządny człowiek chodził do pracy codziennie, od 8 do 13, czy tam czy tam 15, tak? Grzecznie. Mówił dzień dobry wszystkim sąsiadom. I ten mordował swoją żonę. Sikierą. Sikierą, tak. Dramaty straszne, ale właśnie dlaczego? Dlatego, że, bo mówimy o agresji, prawda? Taki wybuch agresji może być też wtedy, kiedy osoba blokuje emocje złości i w pewnym momencie już nie radzi sobie, i wybucha. I w najmniej odpowiedniej, zupełnie nieadekwatnej do y, y, y, tego, co na przykład współmłażonek czy współmłażonka mówi, w sytuacji zachowuje się w ten sposób, bo to już jest za dużo, bo ten, to jedno słowo czy ten jeden gest nie taki jest za dużo i wtedy pojawiają się takie tragedie. Słuchajcie, to jest straszne, dlatego że faktycznie jeszcze później to ma swoje konsekwencje, prawda, bo w sądzie ta osoba będzie prawdopodobnie w ogóle uniewinniona. Natomiast wyżytami wyrzutami sumienia może pozostać do końca życia, dlatego że. A opinia społeczna może zaszczuć w ogóle tą osobę, no bo tak, tak, drań, a jednego uniewinieni. Ta osoba jest niepoczytalna w tym momencie. Faktycznie emocje tak wtedy są y, dużego napięcia, że ta osoba często nie wie, co robi. Mało tego ona często nie pamięta w ogóle, że to wykonała. I faktycznie nie pamięta. Także to tak to jeszcze tak więcej. więcej trochę, ale to też jest jakoś ważne. Dziękuję. I mm -hmm.